Demotur Waltry dobiega końca, a my w tym momencie jesteśmy w Kisielicach, a ja rozmawiam z panem Grzegorzem Jankowskim, prezesem agroprefektu, czyli firmy, która jest gospodarzem dzisiejszego pokazu. Chyba nie jest łatwo sprzedawać ciągniki tej marki, jednak dobrze wyposażone, a przez to troszkę droższe polskim rolnikom, którzy nie są aż tak obszarowo. Duży. W naszym regionie mamy sporo gospodarstw, które powstały na bazie dawnych gospodarstw państwowych. Jest jednak znaczna przewaga tych, tych większych gospodarstw i tutaj jest jednak nacisk na to, żeby kupować sprzęt właśnie nieco droższy, ale który zapewnia im większą bezawaryjność, dobrą obsługę za tym. Kupują lokalnie, więc są, że tak powiem, skazani na naszą obsługę, na nasz serwis. Jest łatwiej później to na, na bieżąco serwisować, wykonywać jakiekolwiek naprawy czy usuwać usterki. Wiadomo, że marka Waltra jest marką raczej dla ludzi, którzy mają pewną świadomość jakości, pewnych rozwiązań, których nie ma w innych ciągnikach. No, wiadomo, że to, to nie jest marka, która sprzedaje się bardzo często. O, mamy też ograniczone jakby portfolio, bo jednak Valtra dopiero w, praktycznie wchodzi w ten segment do 100 koni. Niewiele mieliśmy do zaoferowania w mniejszych mocach, Czy tak naprawdę 60% rynku to jest właśnie do, czy w ciągnikach małej mocy do, do 100 koni, natomiast my raczej, raczej jesteśmy skupieni na tych ciągnikach powyżej 100 koni 4-6 cylindrowych, które trafiają do większych gospodarstw, do, do, do pracy intensywnej, bądź też nawet w firmach usługowych. Jaki model, jakie modele albo jaka Seria jest najbardziej popularna tutaj w Waszych stronach. Przypomnijmy, że to jest na wschód od Wisły, troszeczkę na południe od Olsztyna, czyli właściwie co to za region? Ziemia Chełmińska? To jest tak zwana brama Warmii, bo tutaj zaczyna się tak naprawdę gdzieś tam rejon Warmii, po i Iławskie dotykamy rejonu Grudziądza, czyli jeszcze gdzieś tam Kujawsko-Pomorskiego. No i też operujemy po stronie Wisły, czyli re region Trzewa. Starogardu gdańskiego w tych powiatach przyległych do Wisły. Czyli ko ciebie. ciebie. Najczęściej u nas sprzedawanym ciągnikiem jest seria T, czyli ciągniki w przedziale mocy 150-250 koni szesc-cylindrowe, dlatego, że one służą się do takiej intensywnej, ciężkiej pracy. Mniejsi rolnicy, którzy gospodarują tutaj, bo również są mniejsi, czy przymierzają się do Valtr tych niższych serii? Oczywiście sprzedajemy te ciągniki serii N, sprzedajemy ciągniki serii A, ale wiadomo, że tutaj czasami barierą jest cena, ale, ale też jeżeli te, te ciągniki służą jako główny ciągnik, na przykład seria N, to też już w tej chwili jest wybór, często pada nie tylko na te najtańsze marki na rynku, a jest brane pod uwagę inne rzeczy, nie tylko cena. A więc czym się rolnicy kierują? No bo cena jest dosyć oczywista, ale każdy bierze różne kryteria. Jakie? Przede wszystkim, no, co by nie mówić, Skandynawia jest pewnym synonimem jakości. Nam to się przekłada na, na właśnie to, że Waltra jest pozycjonowana jako ten ciągnik, który... No, ma y, jakość, której, której powiedzmy nie zawsze spotkamy w innych markach. Wyższej klasy jest. Tak, po prostu jest, jest to ciągnik z wyższej troszeczkę półki cenowej i, i, i kwestia też wykonania, kwestia komponentów. Waltra jest producentem, to nie jest montownia, tylko jest to producent. Wiadomo, że w grupie Akko jest też Akko Power, czyli silniki, które są montowane są z, to, z tej samej grupy i produkowane też są w Finlandii. Dwa, to też kwestia jest lokalności. Tak? Sprzedajemy wokół własnej firmy. Jest kwestia później obsługi posprzedażnej.